Zdobycie Wisły Pięć dni po podpisaniu przez Niemcy kapitulacji oddziały Bartka rozpoczęły swoją bojową działalność. Ich pierwszą akcją było zaatakowanie 13 maja 1945 roku budynku Urzędu Bezpieczeństwa w Zabrzegu. Akcją dowodził Jan Przewoźnik, pseudonim Ryś. Partyzanci przed północą podeszli pod budynek UB. Jeden z nich, Wojtek, zapukał do drzwi. Podał się za osobę znaną funkcjonariuszom. Gdy ci otworzyli, do środka wpadli partyzanci, opanowali posterunek bez jednego strzału, rozbroili ubeków, zabrali broń i amunicję, zniszczyli dokumenty. Gdy akcja zmierzała szybkimi krokami do finału, pod budynek niespodziewanie podjechał rowerem referent Stanisław Markiel. Ignac, który stał na czatach, puścił serię w jego stronę. Zastrzelił go. Jan Kantyka w książce na tropie Bartka, Mściciela i Zemsty podał, że zgrupowanie Henryka Flamego ma na swoim koncie ponad 240 napadów na ludzi związanych z władzą ludową oraz na lokale i urzędy państwowe. Pisze, że niemal codziennie w meldunkach z Podbeskidzia pojawiały się informacje o napadach rabunkowych, pobiciach czy wyrokach śmierci, za którymi stali żołnierze Bartka. Działania odniosły skutek, gdyż członkowie partii na Podbeskidziu zaczęli uchylać się od pracy organicznej. Ośmiu ludzi Sztubaka rozbiło w maju 1945 roku posterunek Wieleśni, w którym stacjonowały MO i UB. Tamtejsi funkcjonariusze słynęli ze znęcania się nad zatrzymanymi. W tych dniach zamknęli jednego z partyzantów od Sztubaka. Ci zrobili więc wypad. Zabrali ze sobą pancerfausta. Fausta. Funkcjonariusze bronili się zaciekle, ale tylko do pewnego momentu. Przełomową okazała się chwila, w której partyzanci wycelowali Faustem w kolumnę podtrzymującą balkon budynku. Balkon runąła milicjanci i ubecy w poddańczym geście podnieśli ręce w górę. Ludzie sztubaka wypuścili aresztowanych, zabrali amunicję i broń, zniszczyli dokumenty i wrócili tam, skąd przyszli. W Węgierskiej Górce po naszych naleganiach milicjanci sami otwarli posterunek, nie mieli żadnych szans na stawianie oporu. Wspomina Jan Szczotka, pseudonim Hucuł, który uczestniczył w obu akcjach. Sztubak utrzymuje, że partyzanci po zdobyciu posterunków odbierali funkcjonariuszom broń i niszczyli akta. Jeśli w ich ręce wpadły kwity z nazwiskami osób przewidzianych do zatrzymania, natychmiast je upubliczniali. Tak stało się między innymi po akcji na posterunek w Kamesznicy. Kiedyś w ręce partyzantów wpadła lista konfidentów, wykorzystując własny powielacz spirytusowy, skopiowali dokument. Irena Stawowczyk, pseudonim Sarna, często latem całe dni spędzała przed szałasem przy powielaczu i produkowała ulotki. Te z nazwiskami kapusiów rozkolportowano po okolicznych wioskach. Ich rodziny doczekały się wiele wstydu. To było tylko ostrzeżenie. Paczki z ulotkami skopiowanymi przez Sarnę odbierał z obozowiska Józef Kubica, pseudonim Bolesław. Ulotki rozlepiał w różnych miejscach, ale szybko znikały. Partyzanci wpadli więc na pomysł, by przyklejać je wewnątrz zamykanych wiejskich studni. Papier nie był widoczny dla postronnych, a przy nabieraniu wody można było sobie poczytać, co partyzanci myślą o nowej władzy. W kwietniu 1946 roku w Grodźcu pod Cieszynem grupy Andrusa i Wichury napadły na pięciu członków PPR. PPRowców pobito, a kobietom obcięto włosy właśnie za to, że należały do PPR. Tej samej nocy zrabowali jeszcze jedną krowę. Karaliśmy tylko tych, którzy na to zasługiwali. Zwyczajową karą była chłosta, a w skrajnych wypadkach kara śmierci, choć staraliśmy się tego unikać, pisze w autobiografii Sztubak. We wrześniu 1946 roku partyzanci otoczyli budynek w Wilkowicach, w którym odbywał się festyn. W środku bawili się Ubecy, milicjanci i żołnierze. Zatrzymano i rozbrojono komendanta żywca.” Broń odebrano także dwóm tajniakom, zabrano ich w góry i rozstrzelano. Antoni Biegą twierdzi, że wolał zatrzymanych ubeków przekonywać o słuszności walki niż ich zabijać. Uważa, że w ten sposób więcej osiągał niż Bartek, który ich rozstrzeliwał. Wolał im dawać lekcje patriotyzmu. Pewnego dnia w restauracji w Ciścu siedziało pięciu funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Dowodził nimi sierżant Mucha, a w drugim końcu sali Posilało się dziesięciu ludzi, właśnie pod wodzą Sztubaka. Na jednego ubeka przypadało dwóch partyzantów. Do ich uszu dobiegały strzępy rozmowy muchy z podwładnymi. Mówił, że musi dorwać Sztubaka. Jego ludzie byli sceptyczni, twierdząc, że będzie ciężko. Sierżant denerwował się i walił pięścią w stół. Antoni Biegun podszedł do muchy i rzekł. Powiem panu, gdzie jest Sztubak. Machnął ręką, a z rękawa wyskoczył pistolet na gumie. Wycelował w muchę, mówiąc. Tutaj jestem, ręce do góry. Partyzanci poprowadzili ubeków w góry, przetrzymywali ich przez sześć dni. W tym czasie opowiadali im o celu swojej walki. Po powrocie z sześciodniowej niewoli sierżant Mucha został ukarany sześcioma miesiącami więzienia. Za co? Bo ośmielił się powiedzieć swoim kolegom z Urzędu Bezpieczeństwa, że jeszcze muszą dużo nad sobą pracować, by być tak dobrymi Polakami jak bandyci z lasu. Partyzanci Bartka mają też w swojej historii czarne karty. Stanowią je przypadki mordowania dzieci. Jan Kantyka przytacza dwa takie przykłady. Podobne zdarzenia potwierdzają także relacje samych partyzantów. W kwietniu 1946 roku w Łodygowicach koło Bielska Białej zamordowano trójkę dzieci, których ojciec był członkiem PPS. Był akurat w pracy, gdy partyzanci włamali się do jego domu. Pozbawili życia dzieci w wieku od 2 do 14 lat. Zwłoki mieli spalić. W tym samym miesiącu we wsi Hecznarowice zabili Józefa Szłapej i jego czternastoletnią córkę. W maju 1946 roku, po potyczce na Bratniej, partyzanci zatrzymali ośmiu milicjantów. Po przesłuchaniu wszyscy zostali rozstrzelani. Wówczas dowództwo katowickiego Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego poważnie zaniepokoiło się tym, co się działo na południu województwa. Pisano o tym nawet w raportach do Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Miarka się przebrała. Do tego wszystkiego Bartek dorzucił jeszcze wydarzenia z 3 maja 1946 roku. Bartek postanowił bowiem uczcić 155. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja w sposób, który na długo zapadł w pamięci miejscowej ludności. Partyzanci na kilka godzin całkowicie zapanowali nad Wisłą i zorganizowali w uzdrowiskowym miasteczku patriotyczną manifestację. Wisła była w tamtym czasie największym uzdrowiskiem na Podbeskidziu. Było tam wiele willi, w których wypoczywali prominenci rządowi i partyjni. Przed wojną kurował się tam nawet prezydent Ignacy Mościcki. Akcja nie tylko utrwaliła się w pamięci mieszkańców, wywołała prawdziwy gniew szefów służb bezpieczeństwa. Podobno z powodu wyczynu Bartka niejednemu wysokiemu funkcjonariuszowi Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego niebezpiecznie podniosło się ciśnienie. Bartek wydał rozkaz wszystkim podległym mu grupom, by stawiły się na Baraniej Górze 2 maja 1946 roku. Żaden z partyzantów nie wiedział, po co tam przybył. Mogli przypuszczać, że rozkaz obowiązkowego stawiennictwa w obozie ma związek z 3 maja, ale myśleli, że zostanie tylko odprawiona msza święta. Przed wojną ten dzień był wielkim świętem. Po wojnie już nie wolno było go czcić. Zwyczaj obchodzenia rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja nie tyle został zaniechany, co zakazany jak najsurowiej. Na Baraniej Górze przebywał wówczas także major Stefan, ksiądz Rudolf Marszałek, pseudonim major Stefan lub Stefan Opoka, przedstawiciel Zagranicznego Ośrodka Narodowych Sił Zbrojnych. Wszyscy byli umundurowani, gdyż Bartek przywiązywał do wyglądu partyzantów dużą wagę. Podkreślał, że ładnie umundurowane wojsko, eleganckie i dobrze uzbrojone, zyska poparcie społeczeństwa. Partyzanci wyglądali więc tak, jakby byli regularnymi oddziałami polskiego wojska. Przed częścią oficjalną obchodów 3 maja doszło jeszcze do egzekucji na Romanie Kowalczyku, pseudonim Kot, który był zastępcą sztubaka. Zastrzeliło go siedmiu ludzi delegowanych przez Henryka Flamego do plutonu egzekucyjnego. Kary śmierci wymierzono za zamordowanie siekierą pięcioletniego chłopca i trzyletniej dziewczynki, narodowości niemieckiej. Dyscyplinę w oddziale trzeba było utrzymać. Obchody można było zacząć. Bartek rozkazał sprawdzić broń, przygotować amunicję i wziąć z sobą alarmową, czyli zwiększoną ilość granatów i starannie wyczyścić buty. Dzisiaj pójdziemy zająć Wisłę. Zamanifestujemy naszą wolę służenia Ojczyźnie w Dniu Święta Królowej Polski. Oświadczył Bartek w trakcie krótkiego przemówienia do żołnierzy. Pamiętajcie, musi panować duża dyscyplina i ostrożność. W Wiśle kwateruje Wojsko Polskie i Sowieci. Oddziały wejdą do Wisły, a Grupa Sztubaka będzie osłaniać całość akcji. Antoni Biegun tłumaczy, że to jego wybrano do osłony manifestacji Ponieważ był najbardziej doświadczonym partyzantem, miał największą liczbę ludzi pod sobą i najwięcej karabinów. W lśniących butach, wyczyszczonych mundurach, z bronią na ramieniu, partyzanci zeszli z Baraniej Góry do Wisły. Szli szosą po obu stronach drogi, w trzymetrowych odstępach. Na czele jechali konno Bartek i jego zastępca Ryś. Za nimi szły kolejne oddziały. Przed każdym z nich dowódcy. Andrus, Wilejka, Orzeł Biały, Kuba. Cała grupa była rozciągnięta na długość kilkuset metrów. Mieszkańcy Wisły byli zaszokowani, zaczęli szeptać, że wybuchło powstanie. Pytali maszerujących żołnierzy, czy już się zaczęło? Czy idziecie prać komunistów? Częstowano partyzantów czym kto mógł. Dziewczęta rzucały im się na szyję. Przy takim aplauzie weszli do centrum miasteczka. Przeszli obok posterunku M.O., Grupa Sztubaka została na obrzeżach. Sam Antoni Biegun, który wszedł do miasta, relacjonował później, że słychać było okrzyki Niech żyje Polska i precz z komunizmem. W jednej z willi wypoczywały wówczas dzieci Aleksandra Zawackiego, wojewody śląsko-dąbrowskiego i członka Komitetu Centralnego PZPR. Sztubak wszedł do tej willi. Powiedział dzieciom, kim jest i że wraz ze swoim oddziałem walczy o wolną Polskę. Poprosił dzieci, by przekazały to ojcu. Po kilku minutach rozmowy dzieciaki chciały go nawet częstować herbatą, ale odmówił. W sąsiednim domu stacjonowało wojsko. Ludzie Sztubaka obstawili budynek. On sam poszedł do oficera, zasalutował i poprosił, by nie robić żadnych prowokacji, by nie wywiązała się strzelanina. W centrum Wisły odbywała się defilada pozostałych oddziałów Bartka. Były przemówienia. Podkreślano, że Narodowe Siły Zbrojne walczą o wolną polskę i bronią wiary katolickiej. Po kilku godzinach partyzanci uznali, że czas się wycofać. Skierowali się w stronę Baraniej Góry. Po drodze nikt ich nie niepokoił. Po tej demonstracji Henryk Flame zyskał przydomek Króla Podbeskidzia. Był największym postrachem komunistów w tamtym rejonie. Jan Kantyka w wydanej w 1984 roku książce na tropach Bartka Mściciela i Zemsty podaje – Wracając w góry, banda obrabowała kilka sklepów. Antoni Biegun zdecydowanie zaprzecza tym informacjom. Opisuje, że wprawdzie weszli do jednego sklepu, ale położyli na ladzie gruby plik pieniędzy i chcieli za tę kwotę wziąć towar. Właściciel odpowiedział wówczas, że nie chce pieniędzy. Dokonali więc zakupów za mniej więcej taką kwotę, jaką dysponowali. Na odchodnym dali mu jeszcze pistolet. Biegun twierdzi, że być może sprzedawca stanął przed koniecznością rozliczenia się z towaru i powiedział, że został obramowany. Jan Kantyka zauważa również, że demonstracja przebiegła spokojnie, gdyż władze nie interweniowały, nie będąc przygotowane do walki z tak liczną i dobrze uzbrojoną bandą. Poza tym w dalszym ciągu liczono na pokojowe rozwiązanie wewnętrznych problemów, na rozkład podziemia w miarę postępów w stabilizacji życia gospodarczego. Unikano więc akcji, które musiały prowadzić do przelewu krwi. Sytuacja stawała się coraz trudniejsza. Zbrojne podziemie nasilało akcje terrorystyczne. Społeczeństwo domagało się zabezpieczenia porządku i spokoju. Ponoć przemarsz przez Wisłę doprowadził do wściekłości samego Bolesława Bieruta, który miał zażądać od UB zrobienia porządku na Podbeskidziu. Irena Stawowczyk, pseudonim Sarna, wspomina nie bez wzruszenia. Nie zapomnę nigdy tego uczucia podniecenia i radości, jaka ogarnęła nasze szeregi, tego uczucia dumy, że możemy ogłosić wszemi wobec oto jesteśmy, nie poddaliśmy się, pozostaliśmy wierni.